Arystokracja duchowa tej parafii i goście, którzy tutaj przybyli, też arystokracja duchowa. Bardzo się na cieszę. To jest piękne dla kapłana, kiedy widzimy, że ma sens zrezygnować z małżeństwa i rodziny po to, by wspierać ludzi tej ziemi, małżeństwa i rodziny i przygotowywać dzieci i młodzież do małżeństwa i rodziny. To jest dla nas, jesteście naszą rodziną, dla nas kapłanów. Zwłaszcza ci, którzy chcą wypływać na głębie i nawet w sytuacjach kryzysowych szukają tego, co Boże i co mądre. Otóż trzeci dzień rekolekcji to jest dzień, chciałaby się być bolesny. Tak zapowiadałem i tego nie unikniemy, bo po grzechu pierworodnym nie da się uniknąć i tajemnic bolesnych na tym świecie, który czasami staje się doliną ciemności. Pierwszego dnia żeśmy patrzyli na zachwycającą miłość Boga do człowieka. Powtórzę, Bóg nas kocha tak szaleńczo mocno, tak nieodwołalnie, że tylko sam mógł nam o tym opowiedzieć w swoim synu. Żaden człowiek nie byłby w stanie nam opowiedzieć o tym, że Bóg nas kocha nad życiem. Że przyjdzie do nas nawet wtedy, kiedy wie z góry, że Go zabijemy w ludzkiej naturze. I ta miłość jest szaleńczo mocna, do końca nieodwołalna, a jednocześnie mądra. Nierozpieszczająca, niepoparzająca zło, nietolerująca zła. Wczorajśmy patrzyli, jak tę miłość realizować w małżeńskiej rodzinie, w tej najpiękniejszej formie miłości na ziemi. Miłości między mężczyzną i kobietą, i potem w rodzinie między rodzicami a dziećmi. Miłość widzialna, miłość nieodwołalna, miłość wierna, ofiarna, miłość, która się objawia przez obecność, pracowitość, czułość przez mądre przyjęcie i mądre wychowanie dzieci. Miłość, która no, sprawia, że nam się chce żyć w każdej sytuacji. A dzisiaj, jak mówiłem, tajemnice bolesne. Różne sytuacje trudne, których no, nie unikniemy i z którymi też trzeba sobie radzić, umieć się mierzyć. Otóż małżeństwo i rodzina to są te najważniejsze miejsca naszego rozwoju naszego szukania szczęścia na tej ziemi, naszego wspólnego dążenia, wzbawienia i są to też te miejsca najbardziej zagrożone. Otóż najpierw są zagrożenia zewnętrzne, ogromnie bolesne, zwłaszcza w XXI wieku. Małżeństwa i rodziny są zagrożone z zewnątrz przez tych polityków, którzy sobie kpią z małżeństwa i rodziny, przez tych artystów, reżyserów, pisarzy, Którzy milą miłość z popędem, ze współżyciem, z romansowaniem, którzy w telenowelach pokazują, że każdy z każdym tam ma swoje romanse. No, tak na, na marginesie, jeżeli kobiety na te dziewczęta na te telenowele patrzą, no to się oddalają od własnych marzeń. Podobno to, co, czym dla mężczyzn jest pornografia, to dla kobiet jest oglądanie tych seriali niby rodzinnych, które sobie kpią z małżeństwa i rodziny, z wierności, z miłości, czystości. Więc jesteśmy zagrożeni przez tą cywilizację czy antycywilizację i kulturę, która sobie programowo kpi z małżeństwa i rodziny. I, i w sytuacji, kiedy politycy bardziej się troszczą o bogatych aktywistów gejowskich niż o bezrobotne małżeństwa i rodziny, wychowujące dzieci. To jest okrucieństwo. Tak się może pozachowywać rząd okupanta. Pisze o tym wprost i dziwię się, że jeszcze żyją, ale żyje jeszcze. W każdym razie jesteśmy zagrożeni przez ten świat zewnętrzny, który w wprost jeszcze raz kpi sobie z małżeństwa i rodziny. Także zagrożenie potwornym jest bezrobocie, bieda materialna, bo kiedy mąż, choćby harująco od świtu do nocy, czy to w ogóle nie może znaleźć pracy i to jakieś dorywcze, czy też ma pracę, ale to ledwo na, na chleb z, z, z margaryną wystarczy, a nie na nowe życie, no to wiadomo, że jest podenerwowany, że łatwo wybuchowość, że łatwo pokłócenie się z żoną, no, no bo się wstydzi, bo cierpi, więc to tak najkrócej. I wtedy, no co naszym zadaniem jest? Organizować się i naciskać na rządy, które przecież od nas zależą, to my ich wybieramy, to my jesteśmy suwerenni we własnym kraju, i na różne sposoby organizować się i wspierać tych, którzy są odważni i potrafią prowadzić małżeństwa i rodziny, że na szczęście rodzą się takie organizacje. Trzeba być aktywnym. Ktoś tam mądrze powiedział, że rządzą nami najgorsi wtedy, kiedy najlepsi są bierni. To wtedy najgorsi nami rządzą. Więc tutaj trzeba naciskać na władzę, ona jest dla nas, a nie my dla władzy. To my mamy się wyżywić, a nie rząd. Rząd jest od nas zależny. Żyje z naszych podatków, z naszej woli, z naszych wyborów. To tyle, gdy chodzi o, o zagrożenia te zewnętrzne, bardzo zewnętrzne. Drugim zagrożeniem zewnętrznym jeszcze to są, to są krewni, zwłaszcza rodzice i teściowie. Otóż zagrożeniem jest, kiedy rodzice czy teściowie próbują się wtrącać w małżeństwo rodziny, swoich synów czy swoich córek, bo wtedy będą, będą potężne problemy. Nawet jak mają dobrą wolę i chcą to no niby dla dobra swojego syna czy córki, to będzie źle. Rodzice czy teściowie mogą coś dyskretnie podpowiadać, jak widzą jakiś problem dyskretnie i zostawiać autonomię. Od, z chwilą, kiedy syn czy córka odchodzą z domu, zawierają małżeństwo, stają się autonomiczni. Jeśli taki syn czy córka proszą o radę, no to mówimy jako rodzice, co nam się daje rozsądne i nic więcej. Ale ty synu ty córka musisz zdecydować. My tylko możemy nasze zdanie wypowiedzieć ale to Ty decydujesz, co z tym zrobisz. I w związku z tym tutaj apel do rodziców i teściów, nie próbujcie uszczęśliwiać Waszych dorosłych dzieci za nich. Ich los jest w ich rękach. Wy mogliście przez 20 czy 20 parę lat to robić, solidnie Was na córkę. A teraz to już oni mają los w swoich rękach. I raczej nie pomożecie, tylko popsujecie. Yy, trzeba było z, z uśmiechem solidnie wychowywać i tyle. Najlepszy sposoby pomagania synom czy córkom w szczęśliwym małżeństwie jest solidne wychowywanie dzieci przez 20 lat czy przez 18. A potem to już zostawmy Bogu, módlmy się i, i dajmy dobry przykład włas, własnego małżeństwa. Tyle. Wystarczy. I tak jest to wiele. Natomiast jeśli małżonkowie widzą, że moi rodzice czy, czy rodzice współmałżonka, teściowie się próbują wtrącać, trzeba być sprytnym i nie pozwolić sobie na to i nie pozwolić sobie na to. Jeden tam z moich znajomych, właśnie taki sprytny, mówi szczerze, powiedział że Marku, moja mama, no kochana mama, więc jestem jej synem, kocha moją mamę, ale ma taką tendencję, żeby się wtrącać w moje życie małżeńskie i rodzicielskie, i wiem o tym, że kiedy tylko nas odwiedza mnie z moją żoną, to zaraz tam próbuję się, o, o, obserwuję i zaraz próbuję coś tam mi podpowiadać. To ja się tak wycwaniłem, trudno i być nie wtrącaj się, no, bo jestem grzeczny, dobrze wychowany przez mamę, nie powiedziałbym tak do mamy. Ja, więc się wycwaniłem i taki sprytny jestem, że mama chwili nie znajdzie sam na sam ze, sobą, ze mną. Kiedy żona po do kuchni coś przynieść do jedzenia, ja na tym mówię, że muszę pomóc żonie biegnę do kuchni, ona nie zdąży ani o to nic zapytać, ani coś mi tam podpowiadać. Nie ma możliwości fizycznych. Kiedy ja jestem u niej, a próbuję mnie tam coś wypytywać o moje małżeństwo i tam coś się trącać, ja zmieniam temat, no i ona już zrozumiała. Czy mówi, akurat no, muszę już wiedzieć, Spryt. Więc nie musimy mówić, mamo, tato, nic się nie wtrąca, bo nie zna się na niczym. Nie, tylko spryt. Po to poziadała rozum i powiedział, Jezus, będzie roztropni jak leży, żebyśmy tacy byli. Więc powtórzę małżonkowie, i nie, przepraszam, rodzice i, i teściowie, dajcie dobry przykład i módlcie się za wasze dorosłe dzieci. To jest najlepszy sposób pomagania. A z kolei małżonkowie, jeśli widzicie, że rodzice i teściowie się próbują wtrącać, stanowcie jeden front. Powiedzcie, mamo, tato, możesz mi powiedzieć, ale przy mojej żonie, czy mamo, tato, przy moim mężu, My jesteśmy jednością i nie będziecie nas ustawiać jedno przeciwko drugiemu bo my albo obydwoje wygramy, albo obydwoje przegramy. Jeśli mamo, tato, chcesz mi pomóc, żebym ja wygrała, czy ja wygrał z małżonkiem, to mi przeszkadzasz szczęściu. Pomóż nam, żebyśmy razem mieli szczęśliwi, a nie żeby jedno ustawiać nad drugim. I teraz to są te zagrożenia zewnętrzne ze strony państwa, społeczeństwa, antykultury i ze strony nawet własnych bliskich, zwłaszcza rodziców i teściów. Trzeba się stanowczo temu i sprzeciwiać, sprzeciwiać żeby nie było tych złych. Było. I teraz wchodzimy w gorsze rzeczy, mianowicie, kiedy małżonkowie są dla siebie zagrożeniem to, to są największe zagrożenie. Łatwiej się obronić przed zagrożeniem zewnętrznym niż przed zagrożeniem wewnętrznym. Jakie są formy zagrożenia już wewnątrz małżeńskiego? No, po pierwsze, no, po, twarda rzecz, kiedy małżonkowie czy małżonek, jedno jeden z małżonków, zaczyna łamać przysięgę małżeńską? Otóż, jak pytam się panów, mówię zręczniej, panowie, mężowie i ojcowie, kiedy zaczynacie łamać przysięgę małżeńską, jeśli komuś to się zdarza, no to zwykle słyszę takie głosy, no kiedy, nie daj Boże, zdradzam żonę, czy biję, poniżam, no to wtedy, panowie, w moim stylu z uśmiechem, ja się nie pytam, kiedy jesteście bandytami i przestępcami. Ja się pytam, kiedy mąż i ojciec zaczyna łamać przysięgę małżeńską. A no to nie wiem, ja to powiem. Wtedy, kiedy przestaje okazywać miłość. Kiedy przestaje okazywać miłość. Czy żona mężowi, czy mąż żonie, czy obydwoje swoim dzieciom. Ale przykrzywdzę, że jeszcze nie krzywdzę. No już krzywdzisz, jeśli nie okazujesz miłości. Bo ślubowałeś, nie, że biorę Cię za żonę, czy za męża i, i nie będę Cię krzywdził, tylko będę Cię kochał. To z tego i jesteś rozliczany, rozliczana. Czy okazujesz miłość na tysiące sposobów. Więc kryzys zaczyna się już wtedy... Yy, kiedy którejś z małżonków przestaje okazywać miłość. Nie dopiero wtedy, się kryzys małżeński, kiedy jedno z małżonków zraza, bije, poniża, zadręcza. Nie? To już jest szczyt kryzysu. Ale początek kryzysu, na który trzeba twardo reagować, żeby nie wszedł ten kryzys w dalszą fazę, to jest to, kiedy jedno z małżonków przestaje okazywać miłość. Łatwiej mi to mówić krytycznie a nas, mężczyzna, więc z tej perspektywy mówiąc, kiedy żona po prostu zauważy, że mąż wraca z pracy, nie przytuli jej, jak dawniej to robił, nie uśmiechnie się do niej, nie spyta, co przeżywa, czy może pomóc, tylko siada do jedzenia e, ze spuszczoną głową i potem idzie oglądać telewizję, to powinna mówić mężu, co się z tobą stało? Nie taki byłeś. Kiedyś mi się poznali, kiedy żeś mi się oświadczał, kiedyśmy byli po ślubie, pierwsze miesiące czy lata, zaspywałeś mnie znakami miłości. Co się z tobą dzieje, mężczyzną? To samo mąż ma powiedzieć kobiecie, żonie. Jeśli ona z kolei przestaje być pełna miłości i promieniować tą miłością i znakami miłości, co się z tobą dzieje, małżonek? Ślubowałeś i ślubowałaś miłość. A więc małżonek, który widzi, że ten drugi yy, przestaje okazywać miłość, powinien natychmiast interweniować. Natomiast mi Panie mówią, znowu, pani łaci, proszę Księdza, ja jestem dumna, ja mam swoją kobiecą godność, ja nie powiem, nie będę żebrać miłości u męża, Mężu, zechcie mnie znowu kochać i okazywać miłość. Nie, nie musi pani żelać. Trzeba tylko powiedzieć po męsku do męża. Mężu, bądź mężczyzną. Coś lubowałeś, to To wypełnię. Bo inaczej, jakim jesteś mężczyzną? Trzeba reagować nie dopiero wtedy, kiedy współmążone zaczyna krzywdzić, zdradzać, poniżać, tylko już wtedy, kiedy przestaje okazywać miłość, czułość, serdeczność, jaka była do tej pory. To się nie powinno skończyć, zmienić. Do śmierci małżonkowie mają się wspierać znakami miłości i tu nie powinno być żadnego zastarzenia się. Liczmy dalej w sytuacji kryzysowej. No, kolejny większy kryzys, kiedy jedno z małżonków opuszcza drugiego, drugiego małżonka. Czy to opuszcza faktycznie, czy, czy tylko faktycznie wyprowadza się, znika, czy żąda rozwodu. Pod jakimś tam pretekstem pretekst się zawsze znajdzie. Trzeba zrobić wszystko, żeby nie pozwolić odejść. Przypominać twardo mężu, żoną, nikt nie dostanie zgody na, na rozwód. Poślubowałeś miłość małżeńską, że mnie nie opuścisz, więc ja to egzekwuję. I zrobię wszystko, żeby żaden sąd ci rozwodu nie dał. Czy nie, y bo mam prawo tego wymagać, boś mi ślubował, ślubowała. Natomiast jeśli ten ktoś i tak odejdzie, choćby nieformalnie, bez rozwodu cywilnego, czy jednak tam przeforsuje jakoś rozwód cywilny, chociaż to będzie wtedy trudne bardzo, prawie niemożliwe, no ale powiedzmy teoretycznie, to co ma zrobić ten opuszczony małżony? No, jeśli chce być przy Chrystusie i, i, i, i żyć uczciwie i szlachetnie, no to ma zostać wierny swojej przysiędze bo to, że ty łamiesz przysięgę małżeńską i odchodzisz. Nie daję mi prawa, żebym ja łamał czy moją przysięgę. A wtedy zostaję samotną osobą. Mogę mieć grupę wsparcia i warto mieć grupę wsparcia w parafii, wśród jakichś grona znajomych, przyjaciół, ale z nikim się nie wiąże na zasadzie małżeństwa. Zostaje wierny wierna mojej przysiędze i gotowy, gotowa przyjąć współmałżonkę, jeśli się zmieni, zastanowi, nawróci jak powracający syn, już nie mam natradny, czy powracająca żona. Ale ja zostaję wierny, wierna swojej przysiędze. Ktoś powie, no ale to jest straszne, to jest przesadne wymaganie. Bo jeżeli tamta strona złamała przysięgę, to dlaczego ja mam być wierny przysiędze? No bo chcę być wierny sobie wierny Bogu. No ale to, ten ktoś mnie skrzywdził. No ale to ja sobie wybrałem taką żonę czy takiego męża na moją odpowiedzialność. Mogłem, czy mogłam dłużej się przyglądać, większe, większe wymagania postawić? To jest moja historia. Nikt mnie nie zmusił do tego ślubu. To to teraz płaci cenę. Za błędne decyzje płaci się cenę. Jeśli ktoś zainwestuje na giełdzie w niewłaściwe spółki, zrazi pieniądze, no trudno. To są Twoje wyniki, Twoich decyzji. Nie mówmy sobie, no jestem całkowicie teraz skrzywdzony i niewinny. To bardzo rzadko tak jest. Najczęściej jednak sobie takim. Mężczyzna, czy kobieta mówi jednak proszę księdza, jak teraz patrzę wstecz, no to były znaki, że wiąże się jednak z osobą, która jest problematyczna. Zwykle znaki były. Tylko dopiero później sobie to uświadamiamy. A niektórzy sobie uświadamiam wcześniej, się nie wiążą z takimi osobami. Więc tu chcę być twardy. To znowu od strony kobiet mi łatwiej. Jeżeli cię mąż opuścił, to ty go sobie wybrałaś. Ty mogłaś... To nie przypadek, że sąsiadka sobie wybrała lepiej. I to już nie była tej żalszy, bardziej... Ciepliwa, I teraz, a teraz bądź wierna sobie i zapłać tą cenę za chyba jednak nierozważne małżeństwo, ale złożyłaś przysięgę. Jeśli małżeństwo jest ważne, nie ma powodu do stwierdzenia ważności, to teraz konsekwencje świadomości. To jest optymalne, co mogę zrobić. To, że ktoś, kto mi ślubowała miłość, nie jest wierny przysiędze, nie znaczy, że ja teraz mam być byle kim, kto łamie własną przysięgę. Nie, ja będę kimś niezwykłym, pozostanę w arystokracji ducha i zapłacę tą cenę, ale mi wtedy nikt radości nie odbierzy. To nie będzie pełna radość, ale śpię spokojnie. Nikt, nie, nie, żadne najsprytniejszy no z łodzi, jedna moich takich sentencji, próbuję sobie układać, nawet najsprytniejszy z nie ukradnie snu sprawiedliwego. Ja sobie śpię spokojnie. To ty, który odszedłeś, czy odeszłaś, nie śpisz spokojnie, ale ja śpię spokojnie. Jestem wierna, wierny sobie, Bogu, sumieniu, przysiędzi i Kolejny, jeszcze większy dramat, czy, tru, czy problem małżeński, kiedy jedna ze stron zdradza, nie tylko odchodzi, czy nawet nie odchodzi, ale zdradza, co wtedy robić? Zdradzany małżonek ma prawo do separacji małżeńskiej, ma prawo, zwłaszcza jeśli ten zdradzający się nie zmienia, idzie zupełnie na dno, czasami aż tak się zdarza, to krzywdzony małżonek ma prawo do, do obrony, do separacji małżeńskiej wyłącznie. To, bo zasada jest prosta, której uczynię ze swoich słow, czy, czynach, nie słowach, kiedy się broni przed krzywdzicielami. To, że kocham Ciebie, mężu, żono, nie daje Ci prawa, abyś mnie krzywdził, krzywdziła. To warto byłoby na każdym kościele w Polsce i na świecie napisać taką zasadę. To, że, bo nam wmawiają, że my uczymy naiwności. Niektórzy uczą naiwności chrześcijanie nad ciężarze, ale. Niedouczeni w Ewangelii. Jezus nie, nie pozwalał się krzywdzić. I Kościół nie pozwala daje nam narzędzia obrony. Do separacji małżeńskiej włącznie. Powtórzę zasadę. To, że kocham Ciebie, nie daje Ci prawa, byś mnie krzywdził. Mężu, żono, mamo, tato, bracie, siostro, Ale zwłaszcza mężu, żono. Nie daje Ci prawa, byś mnie krzywdził. Jeśli nie próbujesz krzywdzić, będę się bronić. Do wezwania policji włącznie, do sprawy sądowej włącznie, do separacji małżeńskiej włącznie, ale nie przestanę Cię kochać. Tylko dopóki nie się będzie kochać na odległość. Jak ojciec kochał na odległość syna bannotrawnego. Yy, a jeśli ty się zmienisz, nawrócisz, daj Boże, wrócisz, zaczniesz kochać bardzo. Znam takie przypadki. Nie rozmawiałem z takim małżeństwem. Żana przy nim powiedziała przy mężu, bo że księdza od ośmiu lat mąż się gruntownie zmienił, nikt mnie tak mocno i czule nie kochał, jak przed zdradą. Więc najpierw przecierpiałam, przepatrzyłam ale on mi w tym bardzo pomógł. No, przy nim mówiła, z płaczem, ze wzruszeniem. Tak się zmieni w Od ośmiu lat przeżywam niebo na ziemi. Tak mąż mocno, pięknie zareagował na zmianę. Daj Boże. To jest od strony błądzącego nawrócenie, a od strony krzywdzonego przebaczenie i pojednanie, ale o tym więcej szczegółów jutro. No, przebaczenie i pojednanie. I teraz, jeszcze dalej w komplikacje jest zdrada i pojawia się nieślubne dziecko. Zdradzający małżonek ma z kochanką, czy zdradzająca żona z kochankiem mają nieślubne dziecko. Zakładam, że to druga strona stanu wolnego, żeby była. Najpierw proszę o sytuację, co wtedy zrobić? Otóż znowu, zdradzający ma się nawrócić i wrócić do bliskich, jeśli chce duch ewangelii rozwiązać problem, który spowodował. No i jeśli bardzo się nawróci, zacznie kochać żonę i dzieci, prawdopodobnie mu go przyjmą, jego problem, czy jej, jeśli to odszedł, ale to, to ma zrobić. To nawrócić się i próbować wrócić do, do małżonka i dzieci. A co teraz z tym, z tym dzieckiem nieślubnym? Otóż to dziecko powinno zostać ukochanki, czy ukochanka. No, częściej jest tutaj mąż drażający z niezamężną kobietą. Na razie ta sytuacja. Wtedy kobieta, zasada jest prosta, jeżeli jakaś kobieta decyduje się na współżycie seksualne z żonatym mężczyzną, to zgadza się, czy jej się to podoba, czy nie zgadza się na to, że może być matką samotnie wychowującą dzieci. Z chwilą, kiedy decyduje się na współżycie z żonatym mężczyzną, czy powtórzę, czy się jej podoba, czy nie, może skończyć tak, że będzie matką samotnie wychowującą dzieci, czy dziecko, bo współżyła z kimś już zajętym. I teraz, jeżeli jest taka sytuacja, niedawno rozmawiam właśnie o takiej sytuacji z, z kimś, jakąś rodziną, to ten, co ma zrobić ten mężczyzna, który zdradził i ma dziecko nieślubne? Co jest optymalne w świetle Ewangelii? Nawraca się, wraca do żony, jeśli go przyjmie, daj Boże, jeśli zauważy, że go kompletną, radykalną zmianę i wielką miłość teraz, to go przyjmie i dzieci? Prawdopodobnie. Natomiast ma płacić alimenty na to dziecko, nieślubne i tyle. Nic więcej. Nic więcej. Najnowsza rozmowa z jednym z takich panów w takiej sytuacji. Że proszę księdza, no to parę miesięcy temu było. Ostatnia była druga rozmowa. Proszę księdza, osiem lat temu miałem romans. Yy, urodził się syn nieślubny z kochanką. Wróciłem do żony. Zacząłem bardzo kochać. Ona się tam dowiedziała. Zacząłem bardzo kochać nigdy tutaj, bo tak nie kochałam, nie kochałem, przyjęła mi żona, córka dorosła, przebaczyła. Mieliśmy teraz 8 lat wspaniałych, ale mój ten nieślubny syn teraz idzie do komunii i mi sumienie mówi, żeby się nim zająć, tym nieślubnym synem. Oczywiście nie, nie wrócę do, do eks-kochanki, ale no, chcę mieć jakiś udział w wychowaniu syna. Oczywiście płacę cały czas alimenty, ale chcę mieć udział w takim wychowaniu syna, być na pierwszej komunii, na przyjęciu nie, ale w kościele i, i, no, i przynajmniej raz w tygodniu mieć, mieć spotkanie z tym synem, wyciągnąć Pana na spacer, gdzieś tam nie wiem, proszę pana, to nie ma sensu. Dlaczego, Boże Księdza? Po pierwsze, dlatego, że jeśli pan zacznie mieć kontakt z tym synem nieślubnym, pana żona będzie strasznie cierpieć. Że pan idzie, ma choćby symboliczny kontakt z eks-kochanką, żeby no, zapukać do domu i, i wziąć to, to dziecko, no, zobaczy pan kochankę. Potem pan odprowadza, zakładając, że nie będzie żadnego nie najgorszego powrotu do romansu, ale sam fakt, że pan będzie miał znowu kontakt z eks kochanką, to będzie rana dla żony, tu i teraz. Po drugie, i dla tej dorosłej córki. Po drugie, kochanka zrobi wszystko, żeby pana wciągnąć w ponowny romans. Zacznie o pana walczyć na no, różne sposoby. Po trzecie, synka będzie pan rozpieszczał. To będą tylko wizyty kurtuazyjne, spacery kurtuazyjne, lody, miłe rozmowy o niczym. Nie, nie upomnie pan synka, nie przypilnuje w lekcjach, no bo to nie na to miejsce. Więc synka będzie pan rozpieszczał, a nie wychował. Po czwarte, nawet jeśli pan będzie teoretycznie rzecz biorąc, mądrze działał na tego synka przez tą godzinę czy dwie tygodniowo, to synek i tak będzie nieszczęśliwy, bo synek będzie widział, że pan nie kocha jego mamy. Nie przytula mamy, nie jest sztywny wobec mamy, a pana eks więc syn będzie tylko cierpiał. Mówiłem wczoraj dla dziecka. Rodzice są tylko wtedy wsparciem, kiedy się wzajemnie kochają. Więc z tych powodów będzie katastrofa. Jeśli pan spróbuje o teraz nawiązać kontakt z tym, z tym synkiem. On powiedział to są mocne argumenty księży Marku, ale ja spróbuję. To było parę miesięcy temu. Parę dni temu dosłownie on mieszka poza granicami. Polski przyjechał i powiedział księży Marku szkoda, że za nie posłuchałem. Osiem miesięcy, tam kilka miesięcy piekła na ziemi. Jak zacząłem dałem tam sygnał sztywny tej eks kochance, że chce być na pierwszej się ona się ucieszyła. No i tam zacząłem tego synka co jakiś czas brać, raz w tygodniu zwykle. Rzeczywiście ona zaczęła mnie walczyć, zaczęła mnie prowokować, żeby wrócić do romansu. Do żony, jak się okazało, zdobyła gdzieś tam jej telefon komórkowy mojej żony i napisała takie potworne SMSy. A widzisz, on wrócił do mnie. Ty przegrałaś, a ja wygrałam. Ja, którą nazywałaś kochanką, ja wygrałam. Nie wygrała, bo on wobec niej był sztywny. Ale ona tak to oznajmia, że ona nie może tego sprawdzić. Więc żona dostała stanów, lepiej nie powiem jakich. Skończyła na lekach. Córka się, ta dorosła, już definitywnie zraziła do ojca. Mimo, że nie ma, nie ma romansu z tą eks-kochanką. Wszystko było uczciwie, ale co z tego? Kochanka udawała, że ma z nią znowu romans. Żeby dokuczyć żonie tego męża, żeby się zemścić, no. że, że mąż jednak wrócił do żony, ale nie został z nią. Synka zaczął rozpieszczać a sam mi to powiedział. No i była, i się wycofał z tego. I szkoda, że księża nie posłuchałem. Osiem miesięcy straconych, ja już jestem w okresu fizycznej też wytrzymałości, a żona jest na lekach psychotropowych. I nie wiem, czy mi teraz już znowu zaufa. A tamto się okazała okrutna i straszliwie dokuczyła jeszcze żonie swoimi SMS-ami. No, jeśli ostać było na pici kochanką, to, to nie zmieniłaś. Więc jak ksiądz, muszę to być twardo. Mężczyzno, wracaj do żony i dzieci, czy kobieto, wracaj do męża i dzieci ślubnych, bo małżonkowi ślubowałeś, ślubowałaś miłość i przyjęcie z miłością dzieci ślubnych, nikomu innemu tego nie ślubowałeś, nie ślubowałeś. Więc jak się z kimś związałeś, związałaś, zostaw tylko kogoś z konsekwencjami, które ten ktoś sobie narobił, wracaj do małżonka i do Twoich dzieci ślubnych. Tam płaci alimenty i nic więcej nie możesz zrobić. To samo tłumaczy księżom. Rzadko mi się zdarza, ale jakiś jeden, drugi ksiądz mi się zwierzył z takiej sytuacji, że ma dziecko z jakąś ekskochanką i zerwał ten romans. To same zasady mówię. Proszę księdza, proszę się nawrócić, wrócić do pięknej pracy tuszpasterskiej, płacić uczciwe alimenty na to dziecko i powiedzieć ex-kochance, współżywać z kimś, kto się zawiązał do celibatu, wiedziałaś o tym i w związku z tym to są konsekwencje Twojej decyzji. Jesteś samotnie wychowującą matką. Taki ksiądz, to był rzadki przypadki, może jest więcej, ale ja dwa takie przypadki miałem konkretnie. Ten ksiądz mi mówi, no ale ona będzie szantażować mnie, już próbuje i powiedziała, że powie biskupowi, jak ja tam będę taki sztywny. Proszę natychmiast prosto ode mnie iść do biskupa i opowiedzieć o sytuacji to już nie może szantażować. I obydwa ci księżami posłuchali, poszli do swoich biskupów, opowiedzieli o tej sytuacji, wrócili do, nawrócili się, są szlachetnymi księżmi, naprawdę pięknie pracują i płacą uczciwie alimenty i tyle. I te kobiety już są bez, nie potrafią szantażować, no bo on się już nie wie. Biskup wie, jest ten człowiek uczciwy i pięknie pracuje. Nic więcej, nic nie wymyśliwie. I ostatnia sytuacja, najtrudniejsza, mianowicie, kiedy jest podwójna zdrada małżeńska, Czyli jest mąż, który, który zdradza żonę z żonatą kobietą, a ta żonata kobieta zdradza swojego męża z żonatym mężczyzną. Na krzyż się zdradzają, że tak powiem, i pojawia się jeszcze dziecko z, tego, z tej podwójnej zdrady małżeństwa. Już najbardziej skomplikowana chyba sytuacja, jaka może być. Co wtedy? Otóż jeżeli oni, one ją chcą według Ewangelii teraz reagować na swój błąd, jak dali zareagował Pewnie z sumieniem na, swoją, na swoje cudzołóstwo, powinni się nawrócić, skończyć z romansem, ze zdradami, wrócić każde do swojego małżonka, no ale teraz jest jeszcze dziecko nieślubne. A obydwoje mają swoje rodziny, swoje dzieci, załóżmy, że było najbardziej skomplikowane. Otóż co z tym dzieckiem? No, najprościej jest, kiedy to dziecko będzie z tym rodzicem, którego małżonek się zgodzi. Jeśli na przykład żona zdradziła męża z, z innym żonatym, Czasami mąż nawet między nami nie wie, że to jest nieślubne dziecko, no to byłoby najprościej dla dziecka, że zostaje z mamą, a, a mąż mamy myśli, że to jest jego dziecko. Yy, bo dla dziecka, patrząc w stronę dziecka, było by najprościej. Ale jeżeli sprawa się wyszła, wydała i ten mąż wie, że to jest nieślubne dziecko z kimś innym i tamta żona, tamtego męża, ojca tegoż dziecka też to wie, no to to dziecko powinno zostać tam, gdzie się współmałżonek na to zgodzi. Choćby z tatą, jeśli się jego żona zgodzi. A jeśli się nie zgodzi ani mąż tej kobiety, ani żona tamtego mężczyzny, no to pozostaje adopcja, od tego oddaje do adopcji. To są dramatyczne zdarzenia, jak widzicie, drodzy. Natomiast w każdej sytuacji rozwiązaniem ewangelicznym jest nawrócenie, odwrócenie się od grzechu i powrót do małżonka i dzieci ślubnych, płacąc alimenty i tylko tyle mogę zrobić wobec dzieci nieśmukłych. Natomiast y, ten, kto jest skrzywdzony, powtórzę jeszcze raz zasadę, nie ma prawa do łamania swojej przysięgi małżeńskiej. Niedawno mi nic mądrzecznego nie może zrobić, skrzywdzony małżonek, jak trwać w wierności małżeńskiej. I teraz niedawno jakaś studentka mi mówiła jeszcze je, je myśli ostatnie, że proszę księdza, moja mama przez kilkanaście lat była dręczona przez tatę alkoholika. Dwa lata temu się od niego wreszcie uwolniła. I teraz się pojawił pewien mężczyzna, no ma się lat, on koło pięćdziesiątki. Wspaniały mężczyzna, szlachetny, subtelny, delikatny, dżentelmeński. I dlaczego Kościół przeszkadza mojej mamie, żeby była w nowym związku szczęśliwa? Ja mówię, nie, Kościół nic nie przeszkadza. Mama sobie przeszkadza, bo złożyła przysięgę twojemu tacie. Nikt jej tego nie kazał. To jest ich historia, twoich rodziców. I teraz mama ma prawo do obrony do separacji małżeńskiej włącznie jeśli tata twój ją dręczy przy okazji ciebie ma pełne prawo do obrony do separacji małżeńskiej włącznie, bo krzywdzona osoba ma prawo do obrony natomiast nie ma prawa do łamania swojej przysięgi teraz jeśli ten pan jest taki wspaniały jak mówisz, ten nowy co się tam pojawi na horyzoncie to pytanie dlaczego dawno już nie ma żadnych dzieci Jakim cudem, 50-letni mężczyzna, wspaniały, żółtelny, kochający, delikatny, nie ma żony dzieci, że tyle Pan szuka takich właśnie mężczyzn nie znajdują. Jeśli jest taki wspaniały, jak mówisz, już dawno ma żonych dzieci. Jeśli natomiast nie ma żony dzieci już od dawna, to coś z nim nie gra. Ale załóżmy, to, to raczej oszukuje, a wpadnie z deszczu pod rynę. Ale załóżmy teoretycznie, że on jest naprawdę taki wspaniały, jakimś cudem nie znalazł wcześniej Równie dojrzałe kobiety, no no chyba cudem jakimś, z uśmiechem, to on się nie zgodzi na, na konkubina czy na związek cywilny. Bo jeśli ty jest taki wspaniały, szlachetny, nie, nie pozwoli, żeby z jego powodu twoja mama złamała własną przysięgę i się z nim związała i złamała własne sumienie. on się na to nie zgodzi. Będzie ją wspierać, będzie serdecznym przyjacielem w najpiękniejszym znaczeniu, ale nie będzie kochankiem, nie będzie udawał męża. Wspiera na różne sposoby, nie łamiąc jej sumienia i nie, nie pozwalając, by ich łączyła jakaś winzie seksualna. Bo on w szacunku do niej tego nie zrobi. Podaje wtedy zasadę, że współżycie, przepraszam, małżeństwo nie jest jedyną formą pomagania w relacji kobieta-mężczyzna. Możemy sobie nawzajem pomagać kobiecie, kobiety i mężczyźni bez pobierania się. Ja mam nadzieję, że pomagam wielu kobietom, a żadną się nie żenię. A więc mężczyzna może wspierać kobiety, nie, nie udając małżonka, jeśli małżonkiem nie jest. I jeszcze na rzecz mianowicie, to powiem tak trochę mocno, krytycznie, pod adresem niektórych moich kolegów księży z różnych stron polskich. Otóż jest pewna moda ostatnio, od paru ładnych lat, na tak zwane duszpasterstwo osób rozwiedzionych i żyjących w związkach niesakramentalnych. Nie mam nic przeciwko temu pod jednym warunkiem, że dany ksiądz, który takie duszpasterstwo zakłada, najpierw, podkreślam, najpierw zakłada duszpasterstwo małżonków skrzywdzonych i porzuconych, czy opuszczonych, którzy to małżonkowie trwają w wierności małżeńskiej. Jeżeli najpierw nie stworzy takiej grupy, powtórzę, dla małżonków skrzywdzonych, opuszczonych, trwających w wierności małżeńskiej, nie mających żadnych kochanków, czy kochanek, a zakładam grupę wsparcia dla osób, którzy, które porzuciły swoich małżonków, związały się z kimś konkubinatem, czy związkiem cywilnym. I dla nich, czyli dla tych krzywdzicieli zakładam grupę wsparcia, a nie dla krzywdzonych najpierw, to nie kieruje się religią. Bo Jezus najpierw wspierał, troszczył się o krzywdzonych. Dopiero się zajmują krzywdzicielami. I z kolei, jeżeli ktoś żyje w tym ponownym związku, cywilnym i już z różnych powodów nie ma możliwości powrotu, to co ma zrobić ten ktoś? Po pierwsze ma prosić księdza, proszę księdza, niech się ksiądz zajmie moją żoną czy moim mężem, którego czy którą porzuciłem, nie mną z moją kochanką, tylko małżonkiem, którego porzuciłem, porzuciła, bo oni zasługują na wsparcie, a nami, tak księdze, starczy czasu i siły. Pokora. zbądziłeś To trosz się z Jezusem o twoją ofiarę, a nie o samego siebie. Ty się schowaj w Ciebie z pokorą. A więc wtedy dla mnie znakiem, że ten ktoś, kto pobłądził, zaczyna się zmieniać, jest ta, ta właśnie pokora. I nie z arogancją, jak niektórzy mówią, nie ksiądz się nami zajmie, my też jesteśmy w Kościele ważni, tylko nie ksiądz się zajmie moją żoną, którą opuściłem dla kochanki, czy moim mężem, którą opuściłem, którego opuściła dla kochanka. Niech się ksiądz nimi zajmie, bo oni trwają w jedności małżeńskiej i są tak blisko Chrystusa, a potrzebują wsparcia i zasługują na wsparcie. A ja sobie teraz spuszczę głowę, nie będę pretendował do komunii świętej w żaden sposób, natomiast chcę się nawracać, chcę żyć w czystości z tą nową osobą, z którą się związałem, nie udawać małżonka, już więcej zmienia się i dalej nie pretenduję do komunii. Bo nikt, nie mam na głowie napisane, że ja żyję z tą kobietą czystym, mężczyzną w czystym małżeństwie białym, tak zwanym, gorszy innych, więc to przyjmuję jako jedną scenę za to, że tak pobudziłem, pobudziłem. Nie aspiruję do komunii, nawet jak nie współżyję już tą osobą. Bo jak mówię, tego z zewnątrz nie widać, ale dążę do świętości. Żyję według przykazań, wspieram, na choćby na odległość żonę czy męża, których opuściłem, a tak oni się nie chcą związać ze mną. Wspieram na różny sposób na odległość, modlitwą, różnymi znakami, jak trzeba to finansowo, wspieram moje dzieci ślubne, tutaj żyje w czystości, już nie udaje małżeństwa, jeśli mamy dzieci i ślubę, próbuje pięknie, położyć, wychowywać, a sam żyje w pokorze i nie pretenduje do komunii, ale pretenduje do świętości. Ale pretenduję do świętości. Pamiętam, szok jednej z Pani dawno. To Niech że... ja się powtórzy jeszcze raz. Jak to? Czyli mogę nie przystawać do komunii, bo mi nie wolno, a pretenduję do świętości? Dorastą mówię, tak, tak, bo będzie ale możesz. Ale możesz. Żyj, wspieraj, jak możesz, powtórzę, opuszczonego dawniej małżonka i przepraszaj, w sposób wysyłać znaki, na ten małżonek nie chce mieć kontaktu, powtórzę, wspieraj, jak tylko możesz, nawet na odległość, jak nie chcą zbliskać Twoje ślubne dzieci i dorosłe, jeśli takie są. Z tą nową osobą żyj w czystości, nie małżeństwa, nie współżyj. Jeśli masz dzieci nieślubne, próbuje pięknie po chrześcijańsku wychowywać z całą pokorą nie pretenduj do komunii, nie pretenduj do jakichś specjalnych trosk księdza o Ciebie, niech ksiądz się za zatroszczy o małżonka, czy małżonkę, którą skrzywdziłeś, którego skrzywdziłeś, to jest Twoja postawa ewangeliczna, a Ty próbuj w ciszy i pokorze dorastać do świętości. Wiem, twarde słowo, ale Chrystus by powiedział jeszcze to mocno. Za błędy trzeba płacić. Ale o nawróceniu i pojednaniu będzie więcej jutro. Kiedyś trzeba skończyć, więc... Niech to na dziś wystarczy. Dużo można dotyczyć, doczytać z moich tekstów. W internecie, jak się pisze dziewiecki, na przykład małżeństwo, kryzys małżeński czy inne sprawy, no to tam się pojawia sporo tekstów, a więc tam gdzieś można zajrzeć. Tak więc zapraszam serdecznie na jutro, bardzo mi to leży na sercu, bo jutro będę mówił być może najważniejsze rzeczy dla nas jako owoc rekolekcji o, o nawróceniu i pojednaniu. Co to znaczy nawrócić się, jak zamknąć przeszłość, która nikogo nie jest idealna, bo nikt z nas nie jest Bożą. I co to znaczy się pojednać? Pojednać z Bogiem, z samym sobą i z bliźni, z bliźnią wtedy, kiedy ja Ciebie skrzywdziłem, albo w sytuacji, kiedy Ty mnie skrzywdziłeś. I to są bardzo różne sytuacje, więc jutro będą te bardzo ważne rzeczy. Jak sobie sporadzić z przeszłością, żeby budować piękną teraźniejszość? Zapraszam i mogę się za Was.